Witam wszystkich słuchaczy nowego podcasta Jest to szumowy podcast amatorski, jak mówi tytuł strony A zarazem tytuł podcasta A więc jest to w pełni amatorski, nowy, młody, świeży, nieogarnięty podcast Który będę prowadził ja, czyli Szumo, czyli Kamil Szumotarski No cóż, paru słów o mnie Mam 18 lat i jestem z Warszawy Jestem licealistą, katolikiem Wierzę w Boga i to by było na tyle no cóż, na podcaście będę mówił o wszystkim, tak naprawdę, poczynając od, od takich błahych rozkwin, które pojawiają się w tramwaju razem z kolegami, czy też po prostu patrząc na innych ludzi i na to, co wyczyniają, przechodząc przez jakieś trudne tematy w szkole, aż do jakichś rozważań egzystencjalnych, dochodząc i na Bogu kończąc. Mam nadzieję, że nie będę Was tym zanudzał. Mam nadzieję, że będę to prowadził z każdym kolejnym podcastem coraz lepiej. Póki co porozmawiam o prostej sprawie, jaką wydaje mi się być praca. Ale to za chwilkę. Nie lubię pracy. Żaden człowiek jej nie lubi, ale lubię to, co jest w pracy, czyli sposobność do odnalezienia samego siebie, swojej własnej rzeczywistości, dla siebie, nie dla innych, której inni ludzie poznać nie mogą. Tak, to był cytat, to był cytat z Jądra Ciemności, który napisał yy, Józef Konrad. Yy, I tak jak mówiłem, yy, to będzie, wydaje się, prosty temat pracy, yy, no bo tak naprawdę... Czym jest ta praca? Czym jest praca? Chodzimy do pracy. Może jeszcze nie wszyscy licealiści, czy też uczniowie, czy też nawet studenci mieli okazję zaznać pracę, ale prędzej później będą musieli to zrobić, jeśli będą chcieli jakoś się utrzymać w tym dzisiejszym świecie pełnym pieniędzy. No więc, czym ta praca tak właściwie jest? Człowiek wstaje rano, no jest prawie tak, jak szkoła, wstaje się rano idzie się do zakładu, fabryki, gdziekolwiek odwala się kawałek ciężkiej, czasem lżejszej pracy dostaje się za to pieniądze wraca się do domu z tyrany się spać i tak w kółko no i gdzie tutaj według Konrada jest sposobność do odnalezienia samego siebie no na pierwszy rzut oka to nigdzie bo praca rozwija tylko nasze umiejętności, a więc Średnio pomaga nam odnaleźć samego siebie, bo jeszcze zabiera nam czas, żebyśmy mogli to robić. No tak. No więc, dlaczego ta, akurat ta praca jest tą sposobnością do odnalezienia samego siebie i swej rzeczywistości? Pytanie wydawałoby się dość trudne. I w sumie takie jest. Pewnie jest na odpowiedzi niż ludzi na tym świecie, ale też. Trzeba się zapytać, czym jest ta rzeczywistość własna, której nikt inny poznać nie może oprócz mnie i której nikt inny oprócz mnie odnaleźć nie może. Hmm. Kolejna zastanawiająca sprawa. A więc zajrzyjmy do słownika. W słowniku praca jest, no, jest opisana jako zajęcie, zawód, zatrudnienie, służba, profesja lub też działalność. A więc praca jest również trudem, czy też wysiłkiem. No i jakby na nią nie spoglądać, jest przymusem. Dla mnie, dla każdego człowieka. No i przymusem, który nie wynika z tego, że muszę żyć. No bo nie mają pracy i żyją. Żyją, chociaż tak naprawdę też pracują. Oni pracują, żeby przeżyć. Mimo, że nie dostają za to pieniędzy i nie pracują w jakichś super firmach. A więc praca jest czymś, to chyba tak mi się wydaje, jest wpisane w naturę człowieka, a więc siedzi w tym człowieku zagłębiony gdzieś już od samego początku, odkąd biegaliśmy po drzewach, czy też z tych drzew spadliśmy. Żeby, żeby nie umrzeć, nie zamarznąć, musieliśmy budować domy, a więc musieliśmy zacząć pracować. Ehm, a więc praca tak naprawdę jest tajemnicą, nie wiem, czy można to nazwać tajemnicą, ale to jest coś jak życie po śmierci. Nikt nie wie, dlaczego pracuje, ale pracuje. Nikt nie wie, po co pracuje, oprócz pieniędzy, ale pracuje. Hmm. Nie lubię pracy. No, Konrad napisał coś, co chyba mógłby napisać każdy człowiek na Ziemi, który w tej chwili siedzi w pracy, szczególnie jeśli jej nie lubi. No ale przeczytajmy to zdanie dalej. Nie lubię pracy, ale lubię to, co jest w pracy. A co jest w pracy? Komputer? Ludzie, szef, który często się wydziera. No. Co tam lubić? Może trzeba się zastanowić na tym, jakiej pracy nie lubi. Jakiej pracy nie lubi Konrad, a jaka praca może dać nam tą sposobność, czyli okazję, czyli coś, co możemy w życiu zmarnować i stracić? Jaka praca daje nam to, że możemy możemy taką okazję dostać? Hm. No więc spójrzmy na rzeczywistość. Rzeczywistość, czyli coś, co jest naprawdę. Ok. Czyli coś, co jest naprawdę, coś, co istnieje, coś, co jest niezaprzeczalne. Czyli po prostu jest. A samego siebie odnaleźć, czyli odnaleźć swoje prawdziwe ja. Takie bez masek, bez wszystkiego. No i jak to zrobić, czy też po co to robić? No skupmy się na tym pytaniu, czym tak naprawdę jest to moje rzeczywiste, prawdziwe ja. Załóżmy, że idziemy do łazienki, stajemy przed lustrem czy też oglądamy siebie na jakimś zdjęciu. Widzimy twarz, włosy, oczy, uszy, usta, szyję, wszystko. Wszystko po kolei. No i kogo widzę? Widzę siebie. Ale widzę siebie zewnętrznie. A więc, aby wiedzieć, muszę najpierw widzieć? Chyba nie. A więc jeśli nie muszę widzieć, żeby wiedzieć, to żeby poznać swoją własną... Rzeczywistość nie muszę wcale jej zobaczyć. Wystarczy, że ją poznam w jakiś sposób. Hmm. Tylko jak to zrobić? Jak ktoś kiedyś czytał coś, cokolwiek o Freudzie, jakieś podstawy jego psychoanalizy, to wie, że tam Freud wyłonił takie trzy części naszej osobowości, osobowości człowieka, która składa się z tak zwanego id, która jest sferą popędów. Jest też również ego, które jest łącznikiem pomiędzy tymi popędami a światem, który nas otacza. I jest też takie super ego, które wymyślił Freud. I to oznacza idealne ja, czyli wszystkie nasze moralne, etyczne, wszystkie zasady, którymi człowiek żyje, a którymi żyć no, z powodów tego, że jest człowiekiem po prostu nie za bardzo może. Hmm, a więc to jest dokładnie chyba to, czego szukamy, to superego. To jest chyba to poznanie siebie. Teraz spójrzmy na to superego i porównajmy to do Konrada. Jeżeli Konrad szukał superego, czyli swojego idealnego ja, to zdanie zabrzmiałoby w taki sposób, że nie lubię pracy, żaden człowiek jej nie lubi ale lubię to, co jest w pracy w pracy chyba nad samym sobą sposobnością do odnalezienia swojego prawdziwego ja swojej idealnej rzeczywistości dla siebie, nie dla innych czyli odnajdę swoją rzeczywistość znajdę ją, będzie fajnie ale nikt inny poznać jej nie będzie mógł bo w jaki sposób, skoro ja nie będę mógł jej urzeczywistnić mimo że ona jest rzeczywista we mnie, a w jaki sposób, chociaż nie, nie w jaki sposób. No żaden człowiek nie będzie mógł jej urzeczywistnić. No tak, jeżeli żaden człowiek nie będzie mógł jej zobaczyć, żaden człowiek nie będzie mógł jej poznać, Więc tak naprawdę po co mi to odkrywać? Po co mi to odkrywać i po co się takimi rzeczami zajmować? Odpowiedź na to pytanie chyba będzie najprostsza z możliwych. No, Im więcej wiem o sobie, tym lepiej wiem, kim jestem. A więc tym lepiej mogę się realizować w otaczającym mnie świecie. Przynajmniej tak mi się wydaje i, i tak zawsze myślałem. No ale mogę się mylić. Spoglądając na ten cytat Konrada, tak, czy też na te wszystkie wywody Freuda i inne, Przypomniał mi się Stachura, który w swojej książce Fabula Raza, to jest książka, która opowiada o egoizmie człowieka. Jest takie jedno, wydaje mi się dość mądre zdanie, że w życiu chodzi tak naprawdę o odkrywanie w sobie oczywistości, a każda oczywistość jest rewelacyjna w swojej nieporównywalnej prostocie. Coś, co jest oczywiste, musi być proste, a jeżeli jest proste, to jest jest również genialne i jest łatwe do zrozumienia wszystkie rzeczy, które są najgenialniejszymi wynalazkami są przecież najprostsze tak jak łańcuch w rowerze, czy też inne tego typu rzeczy które zmieniły swój świat swoją prostotą no zwykłe koło chociażby a więc odkrywanie oczywistości w sobie oczywistość no. co jest moją oczywistością nie wiem a ja jeszcze nie doszedłem do tego etapu, żeby wiedzieć, co jest we mnie oczywistością. Może doszedłem po trochu, ale to są bardziej drogą, drogą takiej dedukcji, czy też y, pod wpływem chwili wymyślane, jakieś ideały, marzenia. A takich prawdziwych, prawdziwa rzeczywistość moja tak naprawdę nie istnieje. Nie wiem, jak jest tu z tym u Was, ale znaczy, nie istnieje, istnieje, ale jej nie znam. Jeszcze jej nie zdążyłem poznać. Hmm. Odkrywanie oczywistości. Jak można odkryć oczywistość? Przecież oczywistość jest oczywista, więc po co ją odkrywać? No tak, tylko że jeżeli na przykład u nas oczywistością jest jedzenie ja wiem, bigosu, to w Anglii bigosu czy też flaków o, flaki to lepszy przykład to w Anglii czy w innych czy w innych krajach Europy flaki to by było jakieś wyciągnięte coś ze śmietnika, którego nikt by nawet do garnka nie włożył co dopiero do ust dla nas jest to oczywiste, że jemy flaki, dla nich nie za bardzo a więc jednak odkrywanie oczywistości które są najprostsze jest też pewną drogą która prowadzi do odkrywania poznania, przecież odkrycia samego siebie. I w sumie tak, jeżeli... Przypomniało mi się teraz jedno zdanie, które usłyszałem kiedyś, gdzieś, chyba nawet na pielgrzymce, że to nie droga jest trudnością, ale trudności są drogą. A więc im więcej mamy trudności, tym lepiej mamy zarysowaną drogę, bo przynajmniej wiemy, do czego dążymy i do czego zmierzamy. A więc, jeżeli staramy się odkryć oczywistość staramy się poznać samych siebie to może jest trudniej może jest bardziej skomplikowanie i bardziej zawile ale wydaje mi się, że szybciej osiągniemy cel który sami sobie postawiliśmy Co Konrad mówi o tej pracy? No Konrad o tej pracy mówi tyle, że jej nie lubi tylko, że jemu nie chodziło o pracę która polega właśnie na w codziennym wyjeździe do zakładu. Ono takiej pracy nie mówi. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Bo takiej pracy rzeczywiście żaden człowiek nie lubi, ale taka praca nie zawsze daje sposobność do odnalezienia samego siebie. I tutaj wydaje mi się, że Konradowi chodziło o pracę nad moją osobowością, a więc nad tym, jaki jestem, kim jestem, jak żyję, po co żyję, dlaczego żyję, zastanawianie się nad tym, i w jakiś sposób swoje życie wykorzystuje do poznania samego siebie A więc... trzeba po prostu usiąść i czasami pomyśleć nad całym sobą i to też będzie praca może nie w wymiarze fizycznym chociaż może też, nie wiem, na fizyce się nie znam ale to będzie na pewno praca pod względem duchowym także Myślę, że warto czasami usiąść nad tym i się zastanowić. Trzeba się nauczyć pracować nad własną osobowością. Może wtedy nauczymy się skutecznie odkrywać wszystko to, co jest w nas jakieś niewidoczne, zakryte. Może trzeba czasem usiąść samemu albo pójść gdzieś do lasu i zdjąć maski, które mamy na sobie. Tych masek przecież mamy mnóstwo, idziemy do kina, mamy inną maskę. Idziemy do restauracji, mamy zupełnie inną maskę, żeby, która każe nam się zachowywać tak a nie inaczej, tak jak wymaga jakaś etykieta. Idziemy do szkoły, mamy inną maskę. Idziemy na spotkanie rodzinne, mamy inną maskę. Siedzimy w domu z rodzicami, mamy inną maskę na sobie. I siedząc samemu w domu mamy inną maskę, czy też jej w ogóle nie mamy ale często o tym zapominamy i, i nie potrafimy tego wykorzystać. Może rzeczywiście, jeżeli byśmy zdjęli te maski i popatrzyli na samych siebie, tylko nie przez lustro, ale w takim wymiarze innym, to moglibyśmy znaleźć coś ciekawego, coś o sobie samym, czego od do tej pory nie wiedzieliśmy. Co do wymiarów, tak zacznę taką pierwszą rozkminę, którą mieliśmy w tramwaju z kolegami. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trzy wymiary są dookoła nas w świecie, ale przed tym są jeszcze dwa wymiary i jeden wymiar, które są pojęciami abstrakcyjnymi, które nie istnieją, a więc jak trzeci wymiar, który składa się z tych samych, można by powiedzieć, części, z których składa się i drugi, i pierwszy wymiar, może istnieć, skoro składa się z czegoś, co nie istnieje. Takie zastanawiające pytanie, ale odpowiedź pewnie znają jacyś fizycy, matematycy czy inni. Wracając do pracy. Myślę, że to zdanie można by było zmodyfikować, to zdanie, które powiedział Konrad. Nie lubię pracy nad sobą i Myślę, że żaden człowiek jej nie lubi. Myślę, że to jest też prawda, bo praca nad samym sobą wiąże się z, często ze zmianą samego siebie. Żeby być lepszym, a często jest to dla ludzi po prostu niewygodne. Ale lubię to, co jest w tej pracy i co ta praca daje. Czyli ta praca nad sobą daje niespotykaną okazję do poznania siebie. Okazję, którą możemy przegapić, a więc praca nad sobą nie zawsze może skończyć się, nie zawsze musi kończyć się tym, że poznamy siebie, ale jest zawsze jakąś tam okazją, że, że to nam się uda zrobić. Nie każdą okazję się w życiu przecież wykorzystuje. Daje nam niespotykaną okazję do poznania siebie, poznania moich rzeczywistych, najszczerszych marzeń, ideałów i wartości, które mną kierują, a których nikt inny poznać nie może. No właśnie, czym tak naprawdę ja się w życiu kieruję? Jakie są moje wartości i ideały, które często ukrywają się pod wieloma maskami, po to, żeby, żeby przypodobać się znajomym, przypodobać się rodzicom, czy też innym osobom, od których może zależeć sporo w naszym życiu. A tak naprawdę, a tak naprawdę w sercu chcielibyśmy żyć czymś innym. W sercu wymyślę w rozumie, w czymkolwiek ale gdzieś tam w głębi chcielibyśmy, mamy jakieś inne wewnętrzne pragnienia ideały, wartości, które chciałyby, ale nie mogą nas prowadzić i często tych ideałów do końca nie znamy nie możemy ich jakoś określić ale myślę, że każdy wie, że one jakieś, jakoś tam gdzieś są trzymają się i czekają na to, żebyśmy je wprowadzili do życia, a przynajmniej starali się to robić bo wprowadzenie wszystkiego do życia jest i chyba nigdy nie będzie możliwe wtedy świat był zbyt piękny, więc po co mielibyśmy żyć aby tylko żyć w przyjemności dla mnie na przykład to już by było trochę bez sensu, gdyby każdy człowiek był idealny bo po co miałbym potem iść do nieba gdzie dopiero tam każdy będzie równy, idealny, będzie miłości w ogóle I myślę, że tak zakończonym cytatem, zmienionym cytatem z Jądra Ciemności, można zakończyć te krótkie, bo krótkie, ale myślę, jak na pierwszy raz, wystarczające rozważania o pracy. I mam nadzieję, że za tydzień również, albo o tej samej porze, albo później, albo wcześniej, ale mam nadzieję, że... Najpóźniej za tydzień kolejny odcinek na stronie się pojawi i będzie możliwy do odsłuchania. Pozdrawiam i do usłyszenia.